Kurdy, nie tak głośno nad grobami. tak głośno nad krytyczna. I tak masa krytyczna ja dziś jestem strasznie taki przybity jestem, no bo nie pójdę dziś odebrać motoru, bo katy, nie, bo niego nie ma, no. No Tumik, Tumik nie dojechał z Chin. No. Ja tak siedzę tutaj i czekam, czekam, tydzień czekam, drugi tydzień już czekam, czekam, bo się montuje. Wiecie, jak się, jak się chce mieć motorek chiński, to to działa tak, że ten motorek chiński przywożą z Chin w kawałkach. Takie puzzle. No i to puzzle... Puzzle? puzle? Gadam jak idiota, nie? Mówi pizza, pizza. No to ta pizza bierze się z tą pizzę, składa to puzzle. Składa się z kawałków. No i tego. I czasami jak mieliście puzzle jakieś, kupiowaliście czasami, to wiecie, że czasami jednego kawałka nie ma, a drugiego jest za dużo. I wtedy jest taka sympatyczna dziura w środku obrazku. Obrazka, którą no nie da się nic z tym zrobić i po dwóch tygodniach układania trzeba iść do sklepu i oddać zacząć wszystko od początku co bardzo ludzi niektórych cieszy w ogóle ja nie rozumiem tego maniastwa pod tym układanie puzli to jest taka strata czasu koszmarna no ale z drugiej strony słuchanie jakich głupot na przykład jak masa krytyczna też jest strata czasu tyle że to daje jakąś rozrywkę nie gdzie człowiek śmieje albo nie zanudzi się na śmierć, stojąc w korku w środku Warszawy, bo akurat metro tam rozbudowują, czy coś innego. No, to się śmieje, a puzle co? No, no nie wiem, rusza ręką, wkładasz, sprawdza te klocki. Jest jakaś taka robota głupiego. No i, i ani tu wyzwań jakichś szczególnych nie ma. Myśleć nie trzeba. No wcześniej czy później to i małpa by ułożyła przecież tego klocka. No tylko będzie ruszać ręką, aż trafi na tego klocka, co tam... To nie jest klocek, co to jest? Ten kawałek, co trzeba, no i trafi. No to co, ja nie wiem, co to jest. Toż w pasjansie jest więcej myślenia. W grze w wojnę jest chyba nad więcej myślenia. Nie, ja tam chyba w ogóle nie ma myślenia. W gra w wojnie, jak to było? To bierzesz się te karty. Aha, no tak, są dwie kubki i rusza się ręką. Tylko pyk, otwieram, otwieram. O, ja wygrałem, pyk, ruszam ręką i znowu. I w ogóle tam się nic nie robi. Człowiek się zmienia w automat. to może o to chodzi? Ludzie sobie w to półcle układają puzzle. Przepraszam, puzzle żeby się zmienić w automaty, bo ich to cieszy, że mogą w końcu nie myśleć. No to w sumie dlatego też chyba telewizję oglądają. To, to ma sens. Teraz to już rozumiem. Zrozumiałem. Ale zaraz, bo ja mówiłem tu o motorach, a przeszedłem do puzzle. No więc tak, więc jeżeli nie wiecie, to jak się zamawia, kupuje chiński motor, to on przychodzi w kawałka jak te puzzle i teraz mechanik musi to poskładać jakiś. No i teraz zależy wszystko od mechanika. No ale ty nie znasz przeważnie tego mechanika, więc to może być, no to może być, może to być e, doświadczony na przykład facet w wieku 45 lat, który większość życia spędził na składaniu różnych trabantów i tak dalej i się po prostu zna, wszystko zna, no, zna wszystkie kawałki każdego mechanicznego pojazdu, e, bo polscy mechanicy są dobrzy, tacy doświadczeni faktycznie, no może to być taki, ale przeważnie nie jest bo taki to by sobie kosztował, więc bierze się ktoś, to mniej kosztuje. A mniej kosztuje ktoś, kto jest. No, nie ukrywajmy, do dupy. No i on skończył załodówkę albo i nie. I miesza z tym, co tam skończył, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ale doświadczenia nie ma o to chodzi. A nawet nie chodzi już o doświadczenie. Chodzi o to, że mu się nie chce. No nie chce mu się, bo przecież w domu czeka nowa gra, prawda? GTA 4 albo Counter-Strike Source i on tylko myśli o tym, żeby kiedy wreszcie skończę tą robotę i pójdę pograć. Więc się nie chcę go skręcać. No i potem z, z tego się biorą różne historyjki. Na przykład jeszcze tam na jednym forum skuterowym, że jechał sobie jeden gość i po stu metrach odpadło mu koło. Ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, żeby nie przykręcić koła. No, ale się widać zdarza. No, tacy są mechanicy. Może to nie są mechanicy. Może to bierze takich ludzi, co układają na co dzień puzzle, i daje się im te części, z których mówi: Układaj. A on mówi: Jak? Ja nie wiem, ja się nie znam, jako puzzle układam. Tam jakiś tutaj wiatraczek holenderski, tutaj umiem ułożyć. I, i, i kolumnę Zygmunta układałem raz i takie tam. 1500 kawałków najwięcej już. No to to masz, układaj teraz, składaj z motor. Masz tutaj instrukcję. Możesz ją wyrzucić bez po chińsku. No ale masz tu obrazki, to mniej więcej tego. A w ogóle jak ci coś nie wyjdzie, to po prostu układaj tak długo, aż się będzie trzymało i będą pasować te wszystkie śrubki do wszystkiego. No i w końcu ułoży, no i tacy są. Ale jest tani. Albo w ogóle za darmo układa, bo to jest emeryt, na przykład. Nie ma co robić, siedzi w domu, a pusle lubi układać, zaraz składa motory. No więc możesz trafić na takiego mechanika. No i sęk w tym, że nigdy nie wiesz, no. I teraz, a mój, mój to ja nie wiem, jak ma mechanika. No na oko wydaje się, że to jest sensowna jakaś tam firma. Tyle, że składa już, kurde, dwa tygodnie, no. To ja, co on z tym robi? To już ja bym złożył. Każdy by już złożył przez dwa tygodnie. No dobra, fakt, że on ma pewnie jeszcze takich 50 innych do złożenia. Ale nie, bo okazało się, że to nie problem z mechanikiem jest w tym wypadku, że ja nie mogę jeździć na motorku, Kurde, kupić motorek i dwa tygodnie go mam wirtualnie. No gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Jak pszczółka Maja, cholera. No i, i okazało się po prostu, że te puzzle, co przywieźli ci Chińczycy, to właśnie nie miały jednego elementu, tylko miały inny. Tumik był od innego motora w ogóle. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Żeby w ogóle... No nie wiem, jak oni ten zestaw robią? Wsadzają to do pudełka jakiegoś? Czy te kawałki osobno wysyłają, czy czy na jakiś stos wrzucają i potem łopatą to wszystko do Polski, nie wiem, do, na kontener i ryb i jedzie. Nie mam bladego pojęcia, jak można dać zły tłumik do zestawu części... No, no ja nie wiem, nie wiem. W ogóle nie wiem, jak to jest technicznie możliwe. Że co, były dwie, obok siebie dwie różne fabryki linie produkcyjne, czy co? czy co? Nie nie wiem, co. może się któryś Chińczyk pomylił w tych znaczkach i i kreska jedna miała być krzywa, była prosto i stwierdził, że to o, inny tłumik pomyliłem się i tyle. Więc nie wiem, tak czy inaczej miał być przedwczoraj już ten nowy tłumik, ten dobry miał przyjść. I miał być wczoraj, ja dzisiaj dzwonię, a facet mówi, że nie ma, a ja już zaczynam warczeć. Mówi, że no to gratisa jakiegoś, gratisa damy. I nie wiem, ma zadzwonić po południu, ale ja, ja nie wiem, ja już nie wiem, że jeszcze jestem zrezygnowany jestem w ogóle. A, wszystko mi jedno. No, po prostu chodzi o to, że człowiek w życiu nad niczym nie ma kontroli. No, no przecież skąd ty masz wiedzieć, jaki tam będzie mechanik, który ci złoży ten motor? I skąd wiesz, co ci przyślą się Chińczycy? No, nie masz wpływu. No, choćbyś nie wiem, co robił, i choćbyś nie wiem, ile zapłacił, to nikt tak, i tak nic nie wiesz. Dalej, wszystko jest kwestią przypadków, zbiegów okoliczności, losowości i już trzeba to zaakceptować. I choćbyś był nie wiem, jak dobrym kierowcą, no, na ulicy. To skąd masz wiedzieć, że akurat ci pijana pani w stanie napięcia przedmiesiączkowego nie wyjedzie akurat prosto z boku w ciebie i to jeszcze w, akurat w tym dniu, kiedy ją rzucił mąż dla młodszej, nie? No i jeździ taka nabuzowana ryb. Nie masz wpływu na to i nic nie poradzisz. Po prostu się nie da, no musiałbyś jeździć 200 metrów e, odległości od każdego, kto tylko jest na ulicy, no... To szczęścia rzecz, A to i tak by ci nic nie pomogło, bo wtedy wpadniesz w dziurę, które też są, losowo się pojawiają wszędzie i nikt ich raczej nie łata, bo łata się je dopiero przed kampanią następną wyborczą, żeby pokazać, że się łata. no I tyle. Dzień dobry. To była Polska właśnie. No i tak uzasadniłem, że tak siedzę, siedzę z tak. No, no muszę się, muszę sobie wygadać się, no muszę pogadać, masę krytyczną żeby nagrać. Tak, no w ogóle to y, jest źle, źle jest, bo mi się żarty skończyły. Znaczy, no mi się nie skończyły, no nie mogą się skończyć w Polsce żarty. To jest taki absurd, jakby się wódka miała skończyć, to jest niemożliwe w ogóle. To się może, nie wiem, wojna być nuklearna, może być głód, może być dżuma i zaraza, ale wódka w Polsce się nie może skończyć, Nie. No tak by było potem na ulicach. Nie ma mowy. To by było, wszyscy by wyszli na ulicę Górnicy, hutnicy, bibliotekarze wszyscy. Coś, kto się da. Więc yy, tak, wódki nie zabraknie, ale o czym tutaj ja mówiłem? No, zapomniałem trochę. No aha, już wiem. No że żarty mi się skończyły jak wódka w Polsce. Nie, to jest niemożliwe. nie skończyły mi się żarty, ale skończyły mi się żarty, które puszczam na koniec odcinka. Ha, To tak miałem być. A, taka, taka. Jest tylko jedna logiczna odpowiedź. Taka. No i dlatego mam dziś ostatni. I ja tutaj mam prośbę do szanownej publiczności. Żeby wziąć jakiś mp kawałek czy coś tam, weź z dyktafon mikrofon plastikowy, co wygląda jak no ten taki, co taki, tak się gnie, taki, tak sterczy. Z podstawką, jak ktoś ma taką podstawkę, to też to już całkiem tak wygląda. Jak, jak penis anorektyk, no, tak wygląda. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Nie wygląda wam tak? Ten plastikowy mikron, co tak sterczy i tak jeszcze taki krzywy jest, sugestywnie. Z takim grubym na końcu, nie? Tylko taki cienki, no bo mówię, penis anorektyk, to jest... Więc jak masz ten penis anorektyk, to powiedz do niego kawał jakiś, znajdź w sieci final, bo jakiś ulubiony. Nagraj mi, nagraj mi to, Najpierw to potnij, albo jak cię nie chce, to wyślij to w jednym kawałku, przeczaj parę i, i wyślij mi, no. W jakimś sensownym formacie, ja sobie nas konwertuję wszystko jedno, na adres Martin Małpa coś tam.com Znaczy tam podstaw, o, to wyjemierzek że... Martin Małpa nawalony.com To jest jedynie słuszny, ogólny, główny mail mój teraz. Wszystkie inne to są przekierowania Martin Tak powiem Yy, tak, dzisiaj jest z tych odcinków, co w ogóle są nieprzygotowane. Ja Wam opowiem, co się stało, bo Wy nie wiecie. Po tym ostatnim odcinku normalnie tak uwierzyłem w siebie. Przypomnę, w ostatnim odcinku bluzgałem po wszystkich jak leci, yy, mówiąc, że jestem najlepszy i, i ujwam do tego i musicie z tym żyć. Deal with it! Deal with it, jak się teraz mówi. Taka, takie słówka, co, które się modne robią, co jakiś czas trzeba być na bieżąco. Deal with it było takie, chyba dalej jest nawet albo może już wychodzę na z greda, bo nie wiem. Teraz to już jest tak, że są takie różne słówka modne przez mniej więcej tydzień i jak powiesz to w następnym już tygodniu, to, to już jesteś z gred, bo o, to stary, co ty gadasz, to przestarzałeś, no. To, to sobie wyobraźcie proces produkcyjny filmu, który miałby na bieżąco pokazywać kulturę, na przykład subkulturę jakimś nie wiem, ludzi z YouTube'a czy skądś. No, to jak proces produkcji filmu trwa pół roku, to też w ogóle to jest jakaś wieczność to są ery całe, pół roku to już wszystkie słówka wyjdą z obiegu te różne deal with it i, i jakie są w ogóle inne nie wiem, że słychać strzały w 3.11 też już przestanie nie, słychać strzały to będzie zawsze do końca świata już w Polsce w 3.11 słychać strzały to dobre, dobre jest tak no, taki stały zwrot kurde, no i właśnie tutaj się fajnie jest być jednak Polakiem i rozumieć po polsku siedzieć w tej kulturze no bo kurde, jest tyle fajnych, śmiesznych rzeczy, których, by, tych, których bym nie zrozumiał, jakbym był Niemcem na przykład. Nic bym nie zrozumiał. No ktoś mi mówi w 3.11 słychać strzały. Nie, słucha czegoś tam reklamy, na przykład rajstop i mówi nagle o, słychać strzały. I wszyscy się śmieją, Polacy, a ten biedny Niemiec nie wie o co chodzi w ogóle. I najgorsze jest to, że ty mu jemu nie wytłumaczysz o co chodzi, bo jak mu wytłumaczysz o co chodzi to to i nawet nie będzie śmieszne, no. To jest, to trzeba być tu, na miejscu. I to jest właśnie fajne, bo kurde, chyba nigdzie nie ma tylu śmiesznych rzeczy właśnie sytuacyjnych. Taki, to się nazywa inner joke po tym, po inside joke, nie inner joke, inside joke po angielsku się nazywa. Taki wewnętrzny żart, takie zrozumiały tylko dla ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi. No i tych inside joke'ów jest w Polsce tak strasznie dużo, że normalnie warto aż się chyba nauczyć polskiego, chociaż takie trudne jest, żeby po prostu mieć dostęp do tych wszystkich inside joke'ów. A dlaczego jest w Polsce ich tak dużo? No bo tu są tak głupi ludzie, nie? I tyle absurdów w związku z tym tworzą dookoła, że się tego mnoży. Straszna ilość jest. Słuchaj, tutaj kwitną, te kabarety wszędzie w Polsce jest. Na Zodzie nie ma takich kabaretów, ten stand-up comedy. Chociaż w sumie to na, to, no, na jedno wychodzi niby. Ja wolę stand-up comedy niż kabaret, bo to, nie wiem, kabaret. Dziwne. Nie, się w Polsce kabaret zrobię popularne, a stand-up comedy nie. A wiem dlaczego, bo właśnie, no to pewnie dlatego, że y, stand-up comedy to trzeba być na żywo i improwizować po prostu, jaki jesteś, tak widać. A jak jest kabaret, to, to możesz być kompletnym, nudnym, głupim fiutem, gdzieś tam mieszkającym na zadupiu. Przygotujesz się pół roku, zrobisz swoje i jesteś, a potem dalej jesteś głupim fiutem. A jak jesteś w stand-up comedy, to jesteś taki, jaki jesteś, ludzie cię widzą. czym znaczy, mówiąc, trzeba być dobrym. A jak się robi kabaret, to trzeba grać dobrze, a potem możesz znowu być sobą na przykład. Nie. I może dlatego, znaczy w stand-up comedy jest w związku z tym trudniejsze, bo musisz się jakimś stawać, a nie tylko nauczyć coś robić tak sobie kombinuję, ale może może nie wiem, może ja się może nie znam, ale tak mi się wydaje. No więc dlaczego nie ma tego w Polsce? No bo no bo stand-up comedy w Polsce, no bo się ludziom nie chce tu nic tak właśnie być, bo to nie wiem, to się tak ludzie nie uczą, żeby się stawać jakimś, tylko żeby nie wiem co, zrobić swoje, nie wiem, zdobyć papier i tak dalej, wiecie, nie? Ale dobra, nie, o to chodzi mi tutaj. O co, o, co, o czym się miałem gadać? O czym ja miałem gadać? Stend-up żarty, żarty. A o dżołkach w końcu, że mi się skończyły? No, to przyszli na Martin martinmałpanawalone.com i ja wam opowiem, co się stało. Właśnie, bo, no bo opowiadam, no to tak, napisałem dziwną, głupią muzyczkę znowu, ja się to tak się rozejdzie po kościach ostatnio to mi tak. Nie, chociaż w sumie... Przez zimę nie pisałem tych piosenek, jak wiecie, nie? Jak coś słuchał, zauważył jakieś takie resztki nędzne, takie coś tam, tu się, jakieś filmiki tutaj różne tam, bo przez zimę mi się nie chce, no, to zima jest, to ja umieram na zimę, potem budzę się do życia i właśnie się obudziłem do życia, machnąłem sobie tam dwie piosenki, je druga się jakaś teraz zrobiła fajna, taka, nie wiem, czy ona jest fajna, no, taka durnawa trochę. No, ja się w ogóle chciałem powiedzieć, przyznaję się tu bez bicia, ja nie umiem grać na pianinie w ogóle, znaczy w ogóle, no uczę się w ten sposób, że mam tutaj, kupiłem sobie keyboard, w tajemnicy przed wszystkimi wami kupiłem sobie w zimie keyboard i stwierdzę sobie, stwierdziłem sobie tak, no żeby się nauczyć grać trochę chociaż, żeby sobie, nie wiem, ubarwić te wszystkie produkcje, piosenki albo nie wiem, jakieś tam dźwięki w ogóle, podkłady robić... No, to muszę sobie mieć jakieś urządzenie i się nauczyć trochę grać. No to wziąłem i się będę uczył, myślę. Kupię, postawiłem i tak sobie ćwiczę trochę codziennie. I gram sobie różne piosenki i wyłącznie gram, tylko nie, nie znam, nie gram z nut, nie umiem grać z nut. Wale nuty, do dupy są nuty, niepotrzebne mi w ogóle, do niczego, się okazuje. I uczę się grać, no, tak samo jak i na gitarze, no akordami, nie? Tu mam akordy, coś tam. I tak gram i gram i ćwiczę i ćwiczę, i tak mi wchodzi w krew. To jest właśnie fajne, jak się czego uczy angielskiego, grania na czymś, albo języków różnych, albo no nie wiem, no gry w tenisa, wszystkiego, czego się uczy, to jest coś takiego, że w którymś momencie to ci jak ćwiczysz dużo i powtarzasz, to ci tak wchodzi w krew i zaczynasz robić coś naturalnie, tak samo z siebie, albo mówisz sam z siebie i nie myślisz o tym. I właśnie o to chodzi. Więc ja, ja znam ten efekt, już się nauczyłem, jak się uczyć. I tak samo się zacząłem uczyć grać na pianinie, że nie uczę się tych teorii. Wnoszę się mam teorie, w ogóle nie interesuje mnie interesuje. Nawet nie zaczynam od tego. Znaczy, tam znam ją wiadomo, nie? No trochę. Z rozpędu człowiek poznaje, ale ja stwierdziłem, będę ćwiczył, tak długo będę ćwiczył, aż mi się ręka, słuch i wszystko nauczy samo grać. I już, kro koniec, kropka. To jest mój sposób uczenia się. Siedzę i gram. I gram, i improwizuję, jak mi się, mi się nudzi powtarzanie tego samego, to, to się bawię. No nie wiem, no i efekt jest taki, że no nauczyłem się przynajmniej na tyle, żeby zagrać pierwszy raz w życiu piosenkę i ze ją jednocześnie. To jest trudne jest, tak jak od zera, no. Ludzie się parę lat uczą, a ja tam ileś parę miesięcy, no, byłem dopiero. Parę? Parę, parę. Kilka miesięcy, no. Więc się tak zestresowałem, bo ja nie umiem grać. To co wymyśliłem, jakiś prosty utwór, taki tum tum tum tum. Nie pójdę dziś na na dziwki, po nie, i tak e, sobie myślę. No właśnie, to jest taki luksus y, komponować jednocześnie i jednocześnie grać i śpiewać, bo, bo sobie tak skomponuję, żeby mi było pasowało mi do moich, y, prawda, tych, no do mojej niekompetencji, no. tak żeby nie było widać mojej niekompetencji, to sobie tak wszystko układam i wychodzi nawet coś. No dobra, no ale tak czy inaczej, tak się okazało, że no ja miałem rację w ostatnim odcinku. I am good, I'm good. No, po prostu jestem dobry i co mi teraz zrobić? Bo ja przypomnę, w ostatnim odcinku była, skomentowałem sobie tutaj Krzyszmana niejakiego, który mówił, że no narzeka, że ludzie są jak Martin. No <śmiech> Ludzie nie są jak Martin, bo to Martin zrobi piosenkę. To nie ma we wsi, prawda? Wiecie czego nie ma we wsi? Mikrofonu plastikowego nie ma we wsi. Nie ma. I no a kto zrobi, no zrobi, no kto zrobi ktoś, no zrobi nie, nie zrobi, nie zrobi, no i już, ale to znaczy, że trzeba Martina naśladować, naśladujcie mnie, idźcie za mną, róbcie to co ja. To wtedy będzie śmieszniej, bardziej fajnie będzie, myślę, to nie, to naprawdę dobrze mówię, nie, nie robię jaj, tylko no uczcie się nie ode mnie tego co mi wychodzi. I w ogóle nie tylko ode mnie, od wszystkich się uczcie tego, co im wychodzi. Jak widzisz sobie genialnego lodziarza, który wymyślił lody i sprzedaje i u niego jest długa kolejka, to ty nie przychodź do niego i nie, nie narzekaj, że drugi facet go naśladuje o i on robi takie lody jak ten, albo robi pączki jak bikle, no kurde, wszyscy chcą robić jak bikle. No to kurde dobrze, że chcą robić jak bikle, bo bikle jest the best! Robi najlepsze pączki, ciastka i sposób obsługi klienta, jakość i wszystko... No to co w tym złego, że go inni będą naśladować? Znaczy, że wszyscy będą dobrej jakości i robić dobre jedzenie, nie? No, no, no, to, to co narzekać, że o, jeszcze ten typ. No kopiuj, no. To kopiuj, nie kopiuj, tylko naśladuj. To, co najlepsze, nie, nie chodzi o to, że zmieniać w kopię, tylko chodzi o to, żeby rozpoznawać, co wychodzi, a co nie. Uczyć się na cudzych błędach, a nie na swoich, bo to wtedy się jest spryciarzem. A jak się nie chcesz uczyć tylko być, będziesz, będę oryginalny i moje pączki będą w środku miały bibułę. No to proszę cię bardzo, będziesz oryginalny, ale kolejki to nie będzie do ciebie, nie. Będziesz ty stał w kolejce do do ten, do sądu, jak cię pozwą o zatrucie, prawda, to ty sobie będziesz stał. Albo będziesz sobie długo siedział potem w celi i rozpamiętywał, że kurde, mogłem znaśladować jednak, mogłem nie być oryginalny. Więc tak powiem. No, ale weźcie ja się tutaj, pochwalę się. się, co wynikło z jednej głupiej piosenki. Bo to też fascynuje mnie, jakie są dzisiaj czasy współczesne i jak strasznie łatwo. No dobra, łatwo, nie tak bardzo strasznie łatwo, ale no da się, i to nie, nie jest jakieś jednokrotne wydarzenie, tylko da się to powtarzać, jak widać. Da się się wybić w jakąś taką, w jakiś magiczny sposób na skalę po prostu kosmiczną. Nikt cię nie zna dzisiaj, a jutro je jebud, jesteś w radiu czy gdzieś tam. To mnie fascynuje i ja tutaj zachęcam wszystkich, którzy są kreatywni, ale im nie wychodzi mało ludzi ich słucha, żeby właśnie się w ogóle tym nie przejmować, tylko uwierzyć trochę w siebie, bo to naprawdę tylko do tego się to sprawdza. Trzeba trochę w siebie uwierzyć i już. No prawie już. Zrobię herbatę. Ja się łyknę, przepraszam. się na tę okoliczność i łykam. O, franca kwaśna! O kurde. A. <śmiech> Ręcistka jedna rwała dla mnie złoty zon. O, ten gość to miał głos. A fajny miał, nie? Sama barwa głosu już jest tak śmieszna, że tego... No, więc dobrze. to Dla tych wszystkich. Ja wiem, że gdzieś tam w świecie dookoła są ludzie, co lubią coś robić i tworzą coś, wymyślają no i tak, no i chodzi teraz o to tak, że tak, na początku nawet jak się coś lubi robić, to się robi to wszystko do dupy. I to jest normalne. I tutaj większość ludzi odpada, bo stwierdzam, robię do dupy, nie jestem sławny, a napisałem już trzy wiersze o źdźble trawy oraz o mojej rękawiczce i no nie, nikt mnie nie chce czytać. I już wydałem tomik tych wierszy nawet i kupiła moja rodzina oraz moja dziewczyna też. Kupiła nawet dwa egzemplarze. Jeden yy, na wszelki wypadek, jak zabraknie papieru toaletowego, żeby był. A no i, i nic dalej, no jestem załamany zupełnie. I co robię? Poddaję się. No bo jesteś penis, prawda, jesteś i tyle. Jesteś mikrofon plastikowy, do komputera jesteś, anorektyczny. Bo co trzeba robić? nic, dawej swoje po prostu. Nie wychodzi ci, znaczy, że coś spieprzyłeś i jesteś do dupy. Ale to nie jest koniec w ogóle. To jest dopiero początek. Zawsze się jest do dupy, jak się zaczyna. No rany, to się czego, tego trzeba spodziewać, że nie wyjdzie na początku. No wiadomo, że nie wyjdzie, rany. Ludzie przychodzą, jest taki... ja nie, nie rozumiem tej głupoty ludzi, no. Zaczynasz coś pierwszy raz, nie znasz się na tym. Pan śpiewa mi zagłuszasz. Zamgnij się, facet. Nie wiem, dobra. Ja puszczę inną muzyczkę taką. Dziś będzie taka. No, dla uspokojenia będzie. Więc yy, sobie całkiem się nastrój zmienia od takiej muzyki. Drodzy słuchacze, aż się chcę powiedzieć. chce powiedzieć. Chcę się mówić ciepło i przyjaźnie. Chce się opowiadać bajkę. Dlatego sobie nazwałem tą muzyczkę bajkowy podkład. Bajkę. No kurde, muszę wyłączyć, bo, bo zacznę bajkę nie. Mogę. No to jest dużo lepsze, to jest taka tajemniczość. A teraz wam będę mówić, e, gdzie popełniacie błąd. Dlaczego wam nie idzie? Nie idzie wam, bo, bo zamiast e, robić swoje dalej, to się poddajecie i idziecie w cholerę. Chodzi o to, że trzeba się nauczyć przegrywać żeby móc potem zacząć wygrywać. Nauka przegrywania polega na tym, że jak przegrasz, to wstajesz i robisz dalej to samo. Idziesz dalej i znowu przegrywasz. I jak tak przegrasz pięć razy, to potem zaczniesz się, na tyle już się nauczysz, o ile poprawiasz się ciągle, nie robisz naprawdę tego samego bez zmian, to się zacznie dziać coś fajnego. O. O. Mianowicie odkryjesz, że już coś umiesz, bo ludziom się to już coś podoba. Bo zaczyna, zacz, zaczną procentować yy, te męczarnie, które przechodziłeś do tej pory i to ciągłe zmienianie się i eksperymentowanie, i poprawianie zacznie ci wydawać owoce. I ty nawet nie będziesz wiedział, dlaczego tak jest. Ale sam z siebie się nauczysz. I chodzi o to, że człowiek musi się wystawiać ciągle na negatywne wpływy. Muszą cię inaczej kopać w dupę. Musisz chodzić po ulicy z gołą dupą, podchodzić do łysych ludzi i mówić kopnij mnie. No dobra, to tak tylko... Nie, to, to było głupie porównanie trochę, bo no, z takiego kopania to się nie nauczysz. Ale mniej więcej trzeba się wystawiać, wystawiać niestety na czynniki różne negatywne. Na przykład, jak ci jest zimno i się przeziębiasz, to się nie masz brać przytulać szalikiem i otulać szalikiem i nie wychodzić z domu, tylko właśnie masz wyjść... Na powietrze. I chodzić jak najczęściej. No i oczywiście będziesz się przeziębiać. No, tak. Będziesz się przeziębiać. Będą cię kopać w dupę. Będą negatywne komentarze. I to będzie. Zawsze to będzie. Jak chcesz żyć, to będzie. Jak nie chcesz żyć, to siedź w domu. Ale ja, no nie, wiem ja nie mówię do takich ludzi tutaj. Nie. No i co? Będziesz się przeziębiać. Ale w końcu się uodpornisz. No, no. Po pierwsze. Po drugie się nauczysz. Jak się chcesz uczyć, jeżeli nie masz żadnego... Żadnych wskazówek, które ci powiedzą, co trzeba zmienić. Musisz mieć te wskazówki, więc musisz się wystawiać pod ocenę. No. I to jest tyle rad. No, a potem bierzesz, piszesz jakąś głupią naprawdę piosenkę, byle coś piszesz takiego, szybko piszesz to. Piszesz to od razu, piszesz to w ciągu pół godziny. Grasz sobie... Nawet nie podłączasz potem tego, żeby to nagrać, tylko bierzesz sobie dyktafon, stawiasz i potem tak trzeszczy i przeleści bezsensownie, a potem to puszczają w TOK FM. No, nie wiadomo dlaczego. Hej, opowiem wam jak było w TOK FM. Byłem w TOK FM, ale było tak, że załatwiałem z tym głupim motorem... Już go nie lubię. Dobra, polubię go, jak go wreszcie na oczy zobaczę, bo jeszcze go nie widziałem. No więc byłem załatwiać, jeżdżę po mieście z tymi autobusami. Straszne jest jeździć autobusami. Ja nie wiem, jak można jeździć autobusami. Jest tragedia, bo chodzi o to, że co mi nie pasuje w autobusach? Nie pasuje mi to, że, że się taki człowiek czuje bierny. Siedzi i nic nie robi. Nic nie robi. Nic gapi się przez okno. I to nawet nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że jest taki ścisk ludzi dokładnie ciebie i oni wszyscy nic nie robią. I są tacy bierni. Jesteś otoczony takim bezwładem. Takim, że ludzie stoją i tak nimi częściej, I się tak. Jak galareta. Jak penis gumowy. Co z tymi penisami się? Częsą się tak. I patrzą się takim wzrokiem kaprawym. Takim mętnym się patrzą dookoła. Nic im się nie chce. Nawet nic im się nie chce. Nic. Nie. No i ty tak patrzysz na nich, czujesz ich dookoła siebie wszystkimi zmysłami i się zarażasz, no zarażasz się biernością i tak pół dnia jeździłem i już byłem taki zmęczony tym, to autobusami, my goodness, naprawdę no, więc technicznie rzecz biorąc to autobusy są bardzo sensowne, bo są tanie i, i tramwaje są bardzo sensowne, no, mijają korki naprawdę, no tramwaje są całkiem fajne Autobusy są gorsze, stoją tak, stoją, męczą się tak wszystko, nie wiem. Trawaje są fajniejsze jakoś, mentalnie. No więc mówię, technicznie to i ekonomicznie to to ma sens, ale na psychikę siada, no. To nie jeździ, jeździ rowerem, rowerem jeździ. Jak w ogóle, jak się człowiek czuje w takim ścisku? Strasznie. Bo chodzi o to, jakbym pamiętał w Krakowie, takie sytuacje, jak jeździłem, dużo tam, autobusami, rowerem i ten... No nie, to nawet nie miałem rowera, ale pamiętam sobie, często było tak, że stoję na przystanku, czekam na autobus. I przyjeżdżał ten autobus, 144 numer, linia była, pod Biprostalem tam stało, I tam było tak napchane przeważnie ludźmi. jesteś I, I było taki, jakby takie momenty, że no tu deszcz już leje, przyjeżdża autobus na pruty i do niego się dopychają ciągle ludzie ja tak stoję za nimi. nawet mi się nie chce pchać, tylko tak patrzę, patrzę z zewnątrz. Gdy wepcham się, czy nie wepcham się. I widzę, że to jest taki ścisk, że musiałbym albo się wepchać, po prostu zrobić z siebie sardynkę i wcisnąć się między pachę tego grubego pana i tą, tej babci mocherowej. I, i myślę ze no... Albo co innego. No i ja wybierałem coś innego przeważnie. Poszedłem na nogach do domu. No... Szedłem sobie 40 minut w deszczu i było mi fantastycznie. Naprawdę mi było fantastycznie. No. i ja nie umiem tego wytłumaczyć, bo może to jest kwestia rzeczywiście psychiki, mentalności, może to jest bez sensu, może to jest strata czasu, może ludzie by powiedzieli: No przecież warto się pomęczyć to 15 minut w autobusie zamiast 40 minut moknąć na deszczu. No właśnie, nie warto. Nie, nie warto, nie warto, bo ci to siada na psychice. Dla mnie to jest najważniejsze. Ważniejsze jest nie. Ważniejszy jest ostateczny efekt, ważniejsze jest to, kim ja jestem. Jeżeli ja mam potem się czuć jak taka sardynka, być takim bezwolnym obywatelem prawdziwym, co jeździ autobusami w ścisku i traktuje sam siebie bez szacunku, to ja nie chcę. To ja wolę chodzić. Ja wolę, żeby mi było zimno, ale mieć do siebie taki szacunek. na no nie o to chodzi że szacunek. Chodzi o to, że żeby się nie zarazić tym tłumem, żeby się nie stać jak mruwa taka rozumiecie to mnie, czy nie? Ja myślę, że dużo ludzi rozumie, bo ja myślę, że dlatego sobie wiele ludzi kupuje samochód, właśnie, chociaż to jest kompletnie bez sensu ekonomicznie yy, i w ogóle, ale właśnie po to, że się chcą czuć niezależni tacy, czuć komfort i wolność. E, aczkolwiek nie, te wytłumaczenia są kompletnie głupie, bo ludzie mi mówią, że no, ja potrzebuję mieć samochód, ja mówię, jak jeździsz nim, no nie, bo nie mam na paliwo, no ale stoi. I oni mówią, no to mówię, to po co? ci ten samochód. Jaki to sens ma? No i takie wytłumaczenie jest standardowe i standardowe, że. A co, jak mi będzie żona rodzić? A masz żony? No nie mam, ale jak będę mieć, to mi będzie żona rodzić, to potrzebuję samochód. A właśnie to mi tak tłumaczyli, bo oni sami też. albo mieli, albo nie mieli, ale. Ja mówię, ja nie mam prawa jazdy i nie chcę mieć samochód. Oni mówią, jak to? Nie, też coś Jak to? Jest, to, jest, to, jest, to jest taka odpowiedź standardowa Polaka. Jak to? To trzeba to wyciąć. Jak to? Tak. No i tak się. Jak to? I ja mówię, no tak, kurde, a po co mi samochód? A mówię, a mówię no a co jak ci będzie żona rodzić? I zawsze z tą żoną rodzącą mi wyjeżdżają. To ja mówię, to se wezmę taksówkę. I oni nieprzekonani w ogóle, nie. To, to jest zła odpowiedź, bo im, kurde, nie pasowała do świata poglądu. No to jest fa fatalna odpowiedź w ogóle. Prawidłowa odpowiedź brzmiała, tak, rzeczywiście, nie pomyślałem o tym, masz rację, kupię samochód i będę płacić e, co miesiąc 200 złotych kosztów różnych po to, żeby raz w życiu zawieźć żonę do szpitala. Mimo, że będę tak rozszczęsiony wtedy i niezdolny do prowadzenia samochodu, że pewnie się wrypię w jakiś inny samochód i, i tak będzie trzeba wziąć taksówkę. A potem wrócić i wziąć, holować i tak dalej. No, nie, nie, nie. Nie rozumiem tego. Bezmyślność jakaś głupia w ogóle. Dobra, ale ja z, z drugiej strony rozumiem, że ktoś chce być niezależny i nie chce jeździć autobusami. Tylko, że z trzeciej strony no to hello, jeszcze możesz użyć roweru, taksówki albo iść może też. Motor jest jeszcze. Różne inne rzeczy są. Nie, w Polsce, kurde, każdy musi mieć obowiązkowo samochód. Nawet, nie ważne, że to ma sens, logiczne, nielogiczne. Nie, po prostu musi i już. I prawo jazdy musisz mieć, bo, bo musisz mieć. No, a ja nie mam i nie chcę. Ale chcę mieć na motor. Nie, znaczy też nie chcę mieć, tylko no muszę. Albo będę musiał. No, tyle. Najbardziej nie lubię jeszcze, jak w trakcie nagrywania mi dzwoni telefon, na przykład teraz mi dzwoni telefon, no to musi sobie poczekać, no. Ten telefon, a jesteś? coś piszczy mi tu, strasznie irytujące są telefony. Te komórki wszędzie, nie? Wszędzie dzwonią, w najgłupszych, najbardziej bezsensownych momentach i to tak irytuje. Nie idziesz do firmy jakiejś, gada, że tam komóra ci... I oczywiście każdy odbiera, bo ma odruch jakiś, no. Bo musi siedzi w głowie coś, co go zmusza, żeby odbierać wszystko. Każdy głupi telefon nie może dobrać później, teraz musi. Ja no dobra, rozumiem biznesowo, ale są ludzie, co odbierają, bo muszą, bo mają przymus jakiś. No zmusza ich coś, bo nie wytrzymają, żeby to tak dzwoni. A nie mogą dać odrzuć rozmowę i już, bo nie, bo a co to będzie, bo się obrazi, bo nie A nie, ja może, może to chodzi o to, że ci ludzie są tak niedowartościowani, że każdy telefon do siebie traktują jako sukces życiowy, że ktoś na nich zwrócił uwagę. No może dlatego, no może. Nie. No ja tego nie mam, ja mam... Nie. nie. Albo nie wiem, że ktoś jedzie sobie odpocząć na przykład gdzieś. To bierze ze sobą komórkę po to, żeby odbierać każdy jeden telefon z firmy yy, i odpadać na pytania i gadać ze wszystkimi, którzy chcą z nim gadać. No i tak się kończy odpoczynek cały. No nie, nie wiem, uzażnie No to bo ja robię takie dygresje tutaj ciągle. Nie powiedziałem, jak było w TOK FM. No to FM był. Wow. No, to... Tak było w TOK FM, czyli wiecie co robimy nie. W ogóle było tak, że aha, bo ja zacząłem od autobusów i stąd była dygresja. No to jechałem autobusem i dzwoni mi telefon. I facet mówi, że jestem z... z... I... I nazywam się... I... No tutaj, piosenkę chcieliśmy tego hicior puścić. Ja mówię, jaki hicior? Bo ja nie wiem w ogóle o co chodzi. I ja mówię, a to to, tą smoleńską. Ja mówię, to hicior jest? Ja mówię, nie, ale... Jeszcze nie, ale będzie! Uff, sobie się. o, dobra będzie hicior, Zrobi mi hit. Zrobi mi dobrze. No to dobrze, to, to jadę. No to... ja i on mówi no to co, może zadzwoni zadzwoni tutaj, żeby pogadać na antenie coś. coś. No. A, no może. Albo może, bo ja mieszkam w Warszawie, macie w Warszawie jakieś? A mówi, no mamy w Warszawie. No to przyjechałem do studia, w końcu się umówiliśmy. I ja nie wiem, czemu ja sobie bzdurałem, że to jest RMF FM, bo ja słyszałem, że dzwonię z FM i myślałem, że on powiedział RMF. A, I potem chodzę po tej budynku Agory a gorycz znowu coś pomyliłem. Nie chyba nie. No i pytam się, gdzie jest RMF? I ludzie się tak na mnie dziwnie patrzyli ciągle. Ech? I tak się uśmiechali. Ja myślałem że to z życzliwości, a teraz ja już wiem, że oni się ze mnie nabijali. ale mi to nie przeszkadza, bo ja jestem przyzwyczajony. I cóż, tak jak mówiłem, według tej teorii swojej, no muszę wiele błędów popełnić, żeby w końcu być na poziomie. Muszę wyjść wielokrotnie na idiotę żeby być uznanym za mędrca. Taką mam teorię tutaj, no. Więc yy, nie, oczywiście błąd mój jakiś, nie usłyszałem, no tam, oj, zdarza się, no, dobrze. No i poszedłem i to jest fajne tam jest, oni mają takie studio, studio, takie ładne. Siedzi se facet przy biurku, ma trzy komputery dookoła, znaczy takie monitorki, tablety różne, przeważnie, tablety fajne są, no, rządzą teraz i faktycznie użyteczne są. I dookoła niego, są ściany yy, wyłożone jakoś tak ładnie i zamiast dwóch ścian ze ścian to są ściany z szyb. I za tymi szybami siedzą realizatorzy. Dwóch, dwóch aż, dwóch. No to jest fantastyczne, ja w kontestacji kurde to ja sam je robię tutaj wszystko i nie mam szyby. To jest najgorsze, szyby nie mam. Czy, no, mam tu szybę, ale to nie to samo, bo za tą szybą jest świat, a nie realizator. Ja mu nie mogę pokazywać, że coś tutaj, to on mi nie może pokazywać. Nie mówi mi do słuchawki, to jest niedobrze, no. no. Więc sobie siedzę tam fajnie, tam z tą szybami. No i bardzo przyjemnie tam jest, bardzo przyjemnie jest. Kawy mogli mi dać, ale ja nie chciałem kawy, także to nie jest ich wina, że mi nie dali kawy, żeby się nikt ich nie czepiał, że mi kawy nie dali, bo ja chciałem wodę, no to też dobre mieć taką wodę, taki bukład wielki oczywiście i te plastikowe kubeczki się tak nalewa, kurek jest, wiecie jak to wygląda, nie? Tak jak w firmach i wszędzie. To dobry pomysł jest taka woda, tak. No. No i se pogadałem. Bardzo miłe. I ja powiem, że to mili ludzie są ponoć socjaliści. A są mili, widzicie? No, no, widzicie? A tutaj ja znam wielu osób, co tu mówi, że to o, prawica, prawica, tylko prawica i oni mówią, że wtedy nie, to KFM, to nie wolno z nimi rozmawiać, to jest... Przecież to są ci... To komuniści w ogóle są, no. To nie, no nie. nie. ja nie, ja nie mam takiego podejścia. To jest choroba. Uważam i obsesje różne. No, ja lubię ludzi jako ludzi. Ludzie są fajni, są mili. No jak są głupi czy coś, to dalej są mili. Chyba, że są niemili i głupi, to wtedy są niemili i głupi. No to wtedy już ich nie lubię trochę. Ale tych, co są mili i głupi lubię i tych, co są niegłupi, ale niemili, to nie lubię. Aczkolwiek nie wiem jeszcze, muszę się zdecydować, bo... Yy, czyli niegłupi, nie, źle. Tak, niegłupi i niemiły. głupi i niemiły. Kto to może być niegłupi i niemiły? A to nie wiem, no. To jest, go omijam, ale takich to mogę czytać tylko na odległość. głupi i niemiły. Ziemkiewicz taki się zrobił, jakiś niemiły taki. Wyzywa tam ludzi, tam znowu, komu, tu komunista tutaj jakiś, tu tu Żyd, tu tam. No Żyd to nie mówi, ale tu zdrajca, zdrajca, tu zdrajca, tam zdrajca. Tak mówi. Jakiś niemiły jest, ale inteligentny jest. głupi, no właśnie. To jest taki przypadek. I ja nie wiem, czy ja, ja go lubię. W sobotę może go zobaczę, ale ja się go boję, bo to jest ja mam taki, wiecie, to są znani ludzie, to są ludzie z pierwszych stron gazet, to są wielkie nazwiska, monumentalne postacie. No, co prawda już ich tak dużo, niekoniecznie czasem ktoś czyta, ale... Nie, nie, to nie mój kaliber w ogóle, ja, ja nie gadam z nimi, ja się boję. mówię. No, To są te ludzie poważni. Znaczy ja się zawsze boję z takimi ludźmi gadać różnymi, bo... Bo ja wiem, że no coś powiem źle, oni powiedzą, że to zdrajca. No i co? Będę musiał znowu piosenkę pisać, nie? No mi się nie chce ciągle pisać piosenki o tym samym, że wszyscy w Polsce to zdrajcy. A nie, kurde, dobry pomysł jest. No, wpadłem teraz. Może coś o zdrajcach, co? Zdrajca, zdrajca tu, zdrajca tam. Jakieś disco takie. Hej, zdrajca disco. Zdrajca disco. To, to może coś. Disco zdrajca. Albo bądź zdrajcą. Zostań zdrajcą. Jedz frytki. Nie, nie wiem. Już się zastanawiam. I to by było mniej więcej, mniej więcej, mniej więcej tyle. Świat cały z O no program się zepsuł. Jedna muzyczka się nie chce skończyć, a druga się już zaczęła. No to to jest moja wina, bo to jest mój program. I gdzieś ja wiem, że gdzieś jest błąd, ale ja nie wiem gdzie. zawsze można zresetować, tak jak teraz. I blam, blam, blam, blam. Co bym tu rzec, wiec? aha, już wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć, no więc taka byłam FM. Więc warto jest pisać głupie piosenki albo wymyślać różne rzeczy i puszczać świat, bo ja może zawsze wylądować w jakimś talk FM czy coś. I byle to robił ciągle, na stałe, w kółko, jedno, a porządnie. Znaczy rozumiem, nie porządnie, w tym sensie porządnie, bo to, to, to, to ta ostatnia piosenka o tym słysku, to, to jest zaprzeczenie porządności, to jest takie byle nagrane, takie na żywo wszystko. Takie a, z błędami tam, dup, nie będę poprawiać nawet szczególnie. sam wyciąłem w połowie w ogóle, Bo się całkiem zepsuło. No, ale porządnie w tym sensie, że jak coś robisz, to rób, nie przerywaj po tygodniu, nie przerywaj po miesiącu, nie przerywaj po roku. Przerwij po dwóch, albo po trzech. Ale wiadomo o co chodzi, musisz to ciągnąć ciągle, żeby to miało sens i było zauważone i było y, jakieś, żeby się tam do czegoś nadawało, nie? Musisz, dlatego sobie człowiek musi jak najszybciej, im wcześniej sobie wybierze jakiś kierunek w życiu i uda mu się tak wybrać kierunek, żeby nie musiał go zmieniać, bo człowiek się zmienia, to jest normalne i wtedy zmienia kierunek i wtedy musi znowu zaczynać coś i znowu musi nad tym siedzieć cierpliwie, aż urośnie. Więc chodzi o to, że im wcześniej się uda znaleźć taki swój kierunek, to kim jestem, tym lepiej, bo potem siejesz, siejesz, siejesz, to im wcześniej zaczniesz, tym więcej będziesz miał potem do rżnięcia, o, rżnięcia będzie. Więc taka teoria rżnięcia moja jest. Siej, a nóż coś wyrośnie. No? I ale siej, to samo, jedno siej, konsekwentnym bądź. Tak was zachęcę tutaj, o to chodzi, nie? żeby czasem pozachęcać. Eee, dobra, no a jeszcze powiem. A nie, powiem, może to jest jakaś tajemnica, ale nic, nic pan nie pisał, że to jest tajemnica. E, znaczy, powiedziałem, w Newsweeku coś tam napisali o tej piosence i o mnie przy okazji też. No, Newsweek, taka gazeta. To mnie zdziwiło w ogóle już całkiem, że Newsweek napisał. Newsweek? Newsweek, to jest Newsweek. To nie jest jakaś tam wyborcza, jakaś tam niszowa. To jest Newsweek. Ooooooh. Newsweek. O, wow. No. I ten Newsweek napisał pan z newsika nie? Mówię, że pan, bo napisał pan, taki z dużej litery. Ja mam nadzieję, że mu przejdzie to pan, bo to, to się nie da gadać z ludźmi na zasadzie pan. Pan to, pan tu, pan tu napisz to, pan tu napisz tamto. Nie no, no, mówię, trzeba na ty, bo inaczej się nie da współpracować, po prostu to jest nie do życia. Jest takie środowisko, gdzie wszyscy koniecznie muszą pan mówić, bo... To zakłada, zrobi taki dystans i potem nie da się normalnie gadać, dogadywać, a dogadywanie się... No, musi... No, jak się chcesz dogadywać, to musisz być jakiś taki sobą bardziej, no, a nie ciągle uważać na to, co mówisz. No, dobra. I... i pan wziął napisał, żebym ja wpadł. Żebym wpadł pogadać bo współpracy. Ja się myślę, jakiej współpracy? A jeszcze nie powiedział jakiej, więc nie wiem. Może on chce, żebym pozował do gołych zdjęć, albo... Nie wiem co. Gitary im dał, albo pisał piosenki co tydzień głupie, albo coś. Nie wiem, nie wiem. I się nie dowiem, kurde, bo nie mam jak dojechać. Nie mam jak dojechać, bo ten Chińczyk gdzieś tam zapomniał wsadzić tumik. Do tego kontenera co miał wsadzić? Wsadził inny tumik. I teraz ten w Polsce, yy, ten, ten mechanik nie może zamontować tumika i potem ja nie mogę wziąć tego motorka i nie mogę nim nigdzie pojechać. Bo ja już mi szlak trafiał od autobusów, i nie dojadę, bo ja nie mam czasu się tym tłuc tyle. Zatem to jest dziwna droga jakaś. I czekam, no, tutaj na niego. I nie, nie, ja przecież to wszystko, no, albo będę miał czym jeździć, albo nic nie robię, no. Ja wiem, to jest bez sensu wszystko, co mówię teraz, bo powinienem wziąć się, nie, nie wygupiać, tylko jechać, pogadać, zobaczyć, co tam jest, bo może coś ciekawego będzie. A przynajmniej sobie zobaczę, jak wyglądają różne redakcje i porównam, zrobię ranking. Na przykład, kto ma lepszą tapetę? No. albo yy, kto daje kawę szybciej, na przykład, albo w jakiej marki kawa jest w której redakcji, na przykład też. Albo kto się więcej uśmiecha, albo, albo jakich tabletów najlepiej używać, jak się ma swoją reżyserkę. No, a goś miał taki tablet, w tym Tokefem, miał taki leżący, nie widziałem takiego czegoś, leżący tablet, leżał sobie tak na ziemi i dotykowy był tak fajnie, i to takie strasznie fajne, bardzo pożyteczne urządzenie. Ja sobie myślę, nie, może to by mi się przydało tutaj. Jak mam newsy, prowadzę audycję czy coś, to tutaj notatki palcem se jeżdżę i mi leży tutaj. Zamiast patrzeć na jeden monitor, gdzie mam otwartych 16 różnych okienek. To mam tutaj osobno, bo to bardzo pożyteczne jest. No, netbook niby jest po to i go czasem używam, ale on jest na dużo mniej wygodny, bo znowu go muszę gdzieś na biurku postać, a tutaj nie ma miejsca też. I ta klawiatura jest do niczego niepotrzebna i ekran nie jest dotykowy, a to też jest szybciej. No, a tym... Głupim kwadracikiem to się bardzo źle go używa. Z tym zamiast myszki kwadracikiem. To trzeba palcem jeździć. To jest strasznie niewygodne. Ja nie wiem, jak ludzie mogą tego używać i lubić to w ogóle. Touchpad to się nazywa. No, touchpad. To ja sobie pójdę, bo ja nie mam w ogóle nic do powiedzenia pomysłu, ale muszę się rozgadać, wygadać. Czy coś tam. Ja myślę, że to się będzie masy krytycznej fajnie słucha się w korku. Zapraszam do słuchania w korku, więc. Yy, przegrywania do twarza czy tych wszystkich odcinków, bo one są po to. One są po korki, do korków, do jazdy, po mieście. Albo do słuchania w wannie, też dobry pomysł. Dobranoc, mówił Martin Lechowicz. Komentarze piszcie na stronie www.masakrytyczna.com Siedzi dres z laską na ławce w parku, romantyczna sceneria, a ten nagle walnął jej tubę prosto w twarz. Ta jak się już otrząsnęła po całym zajściu, to na niego patrzy i się pyta, za co to? a on zaś wkurzony odpowiada, jebłem to jebłem i po chuj drążysz temat.